Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest Andrzej Wach, wiceprezes Krajowego Towarzystwa OPA Poland. Witam Pana. Kłaniam się, witam Państwa. Za granicą jest tak, że ludzie budują domy, obok mają małe lotniska. Mogą na przykład spod swojego domu startować w dowolne miejsce w kraju lub za granicą. A w Polsce? W Polsce może e, nie jest jeszcze aż tak popularne latanie jak za granicą. Popularność lotnictwa w Polsce bardzo rośnie. No do jednego tematu dom koło, znaczy samolot koło domu, czy dom koło samolotu, to też się zmienia. Jest taka inicjatywa na Mazura chociażby, gdzie jest budowane lotnisko razem z osiedlem, które powstaje. Ale ja myślę, że to nie jest jedyny przypadek w Polsce, bo w miarę jak powstają lotniska, oczywiście skala tych przedsięwzięć jest różna, ale powstają też małe lotniska, czy lądowiska, gdzie bliskość zabudowy, bliskość domu jest już Zupełnie inne, jak to kiedyś bywało, gdzie było lotnisko oddalone od miasta, gdzie dojazd do lotniska trwa pół godziny, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że lotnictwo mm, się zmienia. Ono staje się coraz bardziej dostępne. Zmiana przepisów w krajach, które jakby są liderami w lotnictwie, to oczywiście takim krajem, przez Ameryka wprowadzenie niedawno klasy LSA Light Sport Aircraft. Miało na celu m.in. przybliżenie lotnictwa dla każdego Kowalskiego, prawda? gdzie znakomicie obniżono barierę czynową dostępu do lotnictwa. Ja myślę, że to, jest, że to jest przyszłość. Na tą przyszłość też się składają się zmiany technologiczne, zmiany w chociażby w nawigacji, w, w całym tym w dostępie informacji dla pilota, która może być od razu w czasie lotu, prawda? zmiany w strukturze zarządzania ruch, ruchem powietrznym, w strukturze przestrzeni powietrznej. To wszystko ja myślę, że gdzieś w dłuższej perspektywie będzie zmierzało do tego, że lotnictwo będzie dużo bardziej popularne niż dzisiaj i będzie bardziej personalnym środkiem transportu. Niż to ma miejsce dzisiaj, gdzie jednak do samolotu, który zabiera 300 osób, przypada, 200. Jest to bardziej masowy środek transportu, w sensie no, jednostkowy, jednostkowy lot. Dziękuję bardzo. Andrzej Wach, wiceprezes Krajowego Towarzystwa OPA Poland, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Ukrainy Jezior, organizatora Festynu Lotniczego Mazury.